Witajcie wszyscy w naszym siódmym odcinku podcastu Trzech Muszkieterów. To już siódmy? A, chyba tak. Rozmyśla te liczby. <laughs> Witajcie w 2019 odcinku. Tak, siódmy odcinek. Oh shit. Okej. Okay. Dobra, nie było, nas, nie było nas dłuższy kawałek. Małe podsumowanie poprzedniego odcinka, nie wiem jak ty ale ja obejrzałem detektywa pikachu, nie podobał mi się Nie, nie oglądałem go nadal, ale Ech. Ile masz tak. wyświetleń nabitych? Jezu, potem ci Na pewno moja mama oglądała O oh. oh, shit Here, Here we go, go again. again To już jedna trzecia matek Dobra, do... y na SoundCloudzie 3? E, na YouTube 6. Na SoundCloudzie 3, na YouTubie 6 Okej okay. No nieźle Idziemy jak burza Najgorsze, że to te same osoby No Pozdrawiamy serdecznie Tak, pozdrow Pozdrawiam serdecznie A Czekaj, to... się nie zgadza Ja, ty, Salem Twoja mama, twoja koleżanka. Doszła nam jedna osoba jeszcze. Pewnie pil, pilot Pix ostatnio mówił, że mu się podobał. A, A no to pozdrawiamy całą szóstkę. Pozdrawiamy. Z nami. Tak. Dobra, to który z nas zaczyna? Hmm. E, czy chcecie jakoś bardzo powiedzieć? Bo tak jak wspominałem, powinniśmy się trochę skonsolidować, jeśli chodzi o tematy, więc myślę, że tak lepiej powiedzieć dłużej o jednej rzeczy niż... Krótko o trzech, więc... Tak więc widzicie? Siódmy odcinek, nowa formuła. <głos> zmiany, zmiany, zmiany. E, M, ty wspominałeś i pisałeś ze mną zresztą też o metrze 2033, więc może no, to? dobrze, no to zaczniemy. Jakiś czas temu dobrałem się do dwóch pierwszych tomów serii Dimitriego Głuchowskiego. Mhm. Jak, tak? Głuchowski się ma, ma na nazwisko? Chyba Gluchowski się, ale nie jestem pewien jak to się wymawia na pewno. Szybki, yy, Gluchowski tak. Nie mam z tym problemów. A, to było strasznie słabe. W sensie, dobra, dla ludzi, którzy nie znają serii jest to post-apoł dziejące się w Moskwie. Jest rok Moskwi 20... W moskiewskim metrze dokładnie. No chciałem do tego dojść. Jest rok 2033, 30 lat po wojnie atomowej, w wyniku której ludzie zeszli do moskiewskiego metra, które okazało się schronem atomowym. Ja przypuszczam, że ono jest schronem atomowym i w takim celu też było budowane, bo było budowane podczas Zimnej Wojny. Tak więc oni sobie tam tak żyją od 30 lat i poznajemy perypetie dwóch. Praktycznie w każdym tomie pojawia się inny nowy bohater, ale wszystkie, wszystkie dwa tomy, które przeczytałem, mają taki sam schemat. To jest, jest sobie główny bohater, on ma jakiegoś questa i on idzie przez całe to metro, przez 500 stron książki I jak tylko ma, coś mu się stać, to Deus Ex Machina jedzieje się i on idzie dalej. Tak i pomimo, że książka stara się być taka SF i whatnot, to jest bardzo fantazja mimo wszystko. Tak, świat, który jest wykreowany jest bardzo nierzeczywisty i gdzieś po około 200-300 stronach po prostu odpuszczasz jakąkolwiek logikę, jakikolwiek, no po prostu wiesz, świat post powinien mieć jakieś tam struktury jasne, mogą się pojawić mutanci, mogą się pojawić, nie wiem, zabójcze maszyny czy jeźdźcy znikąd. Znaczy wiesz, ja, dla mnie tam może się pojawić cokolwiek, co ma sens, natomiast tutaj pojawiają się bardzo Dziwni mutanci? Jakieś stwory, które wpływają na psychikę, pomimo że są żelkami? E, Come on, galaretowaty ja... sześcian! No, galaretowaty sześcian, tak. Jak ja, bo słuchałem audiobooka, w zasadzie, no. jeśli chodzi o metro, fakt, że nie dosłuchałem ja nawet temu do końca, także też jestem tutaj z wami, jeśli chodzi o opinię. Mm -hmm. Dla mnie to było właśnie, zwłaszcza, że to jeszcze czytał, nie wiem, jak się nazywa ten lektor? Taki z bardzo tubalnym głosem. Może to znajdę. E, to słuchało się tego, jakby gościu prowadził właśnie jakąś sesję RPG, mhm. gdzie miał dar do opisów, tylko właśnie jakby nie umiał tego wszystkiego ze sobą połączyć. I to byli nieraz bardzo fajni NPC, mhm. którzy z, z, byli w zupełnie innym miejscu już powinni być w tym momencie i w tym czasie. <laughs> No, coś w tym jest, ale znaczy... ogól, ogólnie pomysł jest całkiem fajny to z tym metrem i tak dalej, tylko po prostu kładziny jest to taką um, Deus Ex Machiną, która dzieje się non-stop w fabule i takim zupełnie płaskim bohaterem, jakim jest Artyom. E, tak, aczkolwiek w drugi to dużo bardziej zawodzi, hmm. ponieważ sięgnąłem po niego zaraz po pierwszym, jak tylko, Nie wiesz, tak. zamknąłem tak. okładkę pierwszego, sięgnąłem po drugi, i miałem pewien dysonans. Otóż o ile pierwszy ma stron niecałe 600, czcionką dziesiątką i papier jest wypełniony od brzegu po, do brzegu, mm -hmm. to tom drugi też ma stron 600, Jest pisany czcionką czternastką i ma interlinie jeden i pół. Ma wcięcia po obu stronach e, będące, nie wiem, jedną czwartą kartki i do tego każdy rozdział rozpoczęty jest obrazkiem. Oh. Jakby to wszystko upchać w takiej samej y, redakcji, tak samo zredagować jak tą pierwszy, to by wyszło mm -hmm. z tego może 200 stron. To było dosyć słabe. Tak więc pierwszy tom zajął mi przeczytanie tydzień i to ciągiem, w sensie wracałem z pracy mm -hmm. i czytałem. tak Drugi no zajął tak, mi trzy dni w wolnej chwili. Hmm. E ale czkolwiek z drugiej strony to uniwersum jest o tyle ciekawe, że chyba będę musiał sięgnąć po inne książki innych autorów, po prostu zobaczyć, jak oni to rozwijają. A to prawda, to jest całkiem fajnie rozwinięte, jakby zorganizowane, że autor po prostu otworzył to uniwersum i zupełnie nie ma problemu z tym, żeby ktoś inny pisał książki w tym samym uniwersum, to jest całkiem fajne. Teraz spróbuję sobie znaleźć, bo pamiętam, że kiedyś jak jechałem gdzieś autokarem, to kolega mi właśnie pożyczył do czytania też jakąś trylogię, w mhm. której Arton był takim bohaterem drugoplanowym, że, że głównie akcja tyczyła się jakiegoś tam jego podopiecznego, którego sobie tam przyjął mhm. Znaczy ogólnie, się... ogólnie znajomy, który bardzo mocno siedzi w klimatach post-apo, bardzo polecał te akcje, które dzieją się we Wrocławiu Książki, które dzieją się we Wrocławiu, jest też książka, która dzieje się w warszawskim metrze, ale no Szybko się kończy. No, tak. I, i, I wrocławskim jeszcze gorszy. E, Wrocławski dzieje się w kanałach i mówił, że jest dużo lepiej przemyślane niż e, oryginał, że akcja jest mm -hmm. dużo lepiej napisana, bo po prostu e, z tego Czy co wiem chyba Paweł Paweł Majka chyba to pisze, tak. czyli dosyć e, popularny w Polsce, nie wiem nic od niego nie czytałem, e, pisarz science fiction, nie? więc no tak, no ale z drugiej strony, yy, czekaj, Ma Majka pisał ten wrocowski czy Schmidt pisał wrocowski? Schmidt. A, ja się pamiętam. Schmidt. No, aczkolwiek jak premis książki brzmi, że tam w zasadzie bohaterowie mają się dostać do stacji zwanej Wielki Falus, no to... To już mnie odrzuciło, nie? Mhm. Tak, ale no, gry... Tak. Gry też są całkiem dobre. Chociaż pierwsza, z tego co wiem, jest bezpośrednią kalką książki. Hmm. Mm -hmm. No czy to źle? Mm, tak, bo twoja postać nie ma zagrożenia, jeżeli idziemy według książki. Nic jej nie grozi, bo Deus Ex Machina zawsze przeżyjesz. Coś w tym jest. Mm, a w sumie grałeś w tą najnowszą grę, Metra? Nie grałem w żadną A hmm. Z jest... chęcią bym w Exodus zagrał, ale sądzę, że mi na kompie po prostu nie pójdzie Ja bym z chęcią zagrał, ale niestety jest na Epic Games Store A się ludzie czepią tego Epic Games Store? Bo na on... Epic Games Store też jest za darmo Moonlighter On bardzo źle działa, to jest tego kwestia najbardziej. W sensie są ludzie, którzy faktycznie czepiają jego, ale on ma dosłownie minimum, e, znaczy właśnie brakuje mu takich rzeczy, które sklep online powinien mieć w minimum. Powiem ci tak, prostym sposobem Januszowskim jest taki, że zainstaluj sobie na razie ten Epic Game Store. Te gry, które tam są za free, pobieraj no. i poczekaj, aż wyjdzie GOG 2.0. No tak, tak. Ale wiesz, jakby póki co, gdybym chciał zagrać w, właśnie w Metro, no to musiałbym kupić tę gierkę tam po prostu. No, w sumie tak. A ma wyjść na Steam'a, więc myślę, że dużo osób też, tak jak ja, woli poczekać. Kurde, nie mogę znaleźć. Szukam cały czas tej trylogii, którą kiedyś tam zaczynałem czytać, ale Hmm. Za dużo tego. Tych książek no. już jest. Książek jest 107. No hmm. to według polskiej Wikipedii, czyli pewnie już jest jakieś 120. No tak, pewnie tak. Strzelę rosyjską powinno być Ciekawe, o, kurde, W Rosji nawet. one są tak popularne. ci, rosyjska Wikipedia ma tutaj jakieś 2A4 o tym, nie? Polska ma jakieś 8. to. Mm -hmm. <laughs> Także chyba lepiej u nas niż u nich. No tak, więc wracając jeszcze do tematu Metra, jeżeli podobała wam się Ahaya, jeżeli podobał wam się Eragon, to Metro 2033 też wam się spodoba? Oregon? Eragon. No mówię, oregon. Tak. czy znaczy, ja wiem. Znaczy, Eragon jak czytałem, to jeszcze mi się podobał. To z perspektywy czasu wiem, że to jest głupiona książka. Ale heja ja, mi się tak podobała jako taki właśnie shit writing. A to jako shit-rating mi się w sumie nie podoba. E, pamiętam. Przynajmniej w autorstwie Głuchowskiego samego, nie? Mm -hmm. On też w sumie był bardzo młody, jak robił tę książkę, więc nie dziwne, że ona jest taka średniej jakości po prostu. On ja miał wtedy... Głuchowski, ha, on, on miał... Z... Nie miał 20 lat nawet, jak ją pisał. W wieku 15 lat na pomysł Słobuły. No. Znaczy właściwie to obejrzał Gwiezdne Wojny i przeniósł to wszystko do świata fantazy. W wieku 17 lat opuścił Rosję i przez 4,5 roku mieszkał, uczył się w Izraelu. Kończymy temat. A, to nie ma, myśl, nie ma takiego autora. O, ty mówisz Ogłuchowski, ja myślałem, że dalej mówimy o Eragonie. Nie. Tak, Eragon opuścił Rosję i uczył się w Izraelu. Oregon. Oregon w Izraelu? Tak, skoro jesteśmy tak blisko e, tych tematów e, rosyjskich, to może Czarnobyl? Okej, okay, czyli chcecie, żebym się wypstrzykał z początku, a potem... Nie, spokojnie. Następ, swój... następny pójdę ja. Dobra, e, zanim przejdę do Czarnobelu, wodałbym powiedzieć o Twilight Struggle, bo to okay. będzie płynne przejście do tego. E, mhm. Twilight czyli Struggle. Tak, czyli się wypstykam, świetnie. Zimna Wojna to jest y, wielu, z, może znacie, może nie, taką grę planszową Zimna Wojna. Mm. Aktualnie jest jej reedycja wydana przez wydawnictwo Phalanx mm -hmm. i pod tytułem właśnie Twilight Struggle, czyli oryginalnym tytułem. Mm -hmm. y, gra jest dwuosobowa i polega na tym, że jeden z graczy wciela się w Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Mm -hmm. A drugi w Zjednoczone Stany Ameryki. No. I rozpoczyna się grę w momencie zakończenia II wojny światowej, czyli w 1945 roku. Mm -hmm. I jak gdyby y, każd Bierze się udział w ośmiu rundach. Każda runda to jest jak gdyby pięciolecie. To jest pół dekady tego, co się wydarzyło. Y, gracze zagrywają między sobą karty i wykonują mm, akty. Przed sobą mają gigantyczną mapę świata, z wpływami, które mogą wykupywać, mogą bojkotować, mogą robić przewroty i no jasne. szerzyć propagandę. Do tego można wygrywać akcje wydarzeń, które mhm. są po prostu wydarzeniami historycznymi i tworzyć coś w mhm. rodzaju historii alternatywnej. Ogólnie no. zasady są banalnie proste, ale to co ta gra oferuje jest po prostu wypala mózg. Mhm. Można naprawdę tak wspaniale poprowadzić yy, całą rozgrywkę, że hmm. na przykład, nie wiem, Francja staje się komunistyczna, albo, nie wiem, poprzez przewrót na Kubie komuniści przejmują całą Amerykę południową. Hmm. Albo w drugą stronę, na przykład Chiny stają się, Tajwan rośnie w siłę, po, podbija Chiny, a Korea Północna staje się komunistyczna, znaczy kapitalistyczna. Mhm. Mnogość zagrywanych kombinacji naprawdę jest potężna. Mhm. Tak więc polecam wszystkim. Okej, okay. dajcie mi minutę, zaraz przyjdę. Poczekaj. Ja tu dodam przy okazji, że ta gra jest też dostępna w wersji cyfrowej. I można ją wykupić na Steamie. Można, aczkolwiek yy, tak. W jej przypadku, ponieważ zawiera bardzo dużo znaczników, może warto zacząć przygodę w wersji cyfrowej. Yy, na przykład. A, mnie cię. Bardzo mi się podoba to, że można w ogóle sprawić, że. Hello, hello. Jestem, jestem. W... Słuchajcie. Celema nie ma. Yy, na przykład, bardzo mi się podoba to, że możesz na przykład sprawić, że. Jan Paweł II nie zostanie wybrany papieżem. Jestem. Albo, że nie wiem, Fidel Castro nie, nie zrobi przewrotu na Kubie. Okej. Okay, a w sumie na czym dokładniej polega ta gra? W sensie tak um, mechanicznie. To... Nie mechanicznie, słyszałem M przez cały czas jak nie było sadem. <laughs> oh. No także ma ja z... dużo znaczników i tyle. Okej. Okay. To sobie odsłuchasz na nagranie. To, to zrobię tak, dzięki. E, na czym polega? Każdy z graczy ma 8 kart mhm. i y, zawsze zaczyna związek radziecki swoją rundę. I zagrywają mhm. karty przed sobą. Karty możesz zagrać jako wyda wydarzenie, które jest na niej opisane. Na przykład wybór papieża, Polaka albo no nie wiem, przewrót na Kubie czy coś tam, coś tam. Mhm. Albo możesz, jeżeli to jest karta um, o kolorze czerwonym, to Związek Radziecki może wykorzystać jej, e, jak gdyby, punkciki do wykonania akcji przewrotu, propagandy, zwiększania wpływów. A jeżeli jest biała, no to Amerykanie mogą wykorzystać. Są jeszcze ka karty, które są biało-czerwone, czyli, e, gdyby, takie teuskalne. E, no i wygrywa gracz, który e, Albo nie doprowadzi do wojny nuklearnej, mhm. albo y, pod koniec ósmej rundy będzie miał więcej punktów. No. Albo gracz, który kontroluje całą Europę, w sensie ma wpływy w, w wszystkich krajach europejskich y, znaczące. Mhm. Znaczące, czyli siła kraju plus, y, jedy, plus mhm. jeden. Mhm. Spoko, rozumiem. Um, A powiedz mi jeszcze, bo tu widzę, jeśli chodzi o wersję Steamową, że jest DLC, Turn Zero. Turn tak, Zero się nazywa. tak, z tego co wiem będzie wydane w Polsce prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku, to jest zestaw dodatkowych kart, które są bardziej takie szczegółowe, wprowadzają wiele y, personalnie krajów, nie? To jest zbiór po prostu promosek na dane kraje, które były wydawane. Na przykład y, w Hiszpanii, jak gra była wydawana, no to y, wydawca stworzył dodatkowe karty związane, na przykład z Hiszpanią. E, tam, nie no. wiem, fr, e, generał Franco albo coś takiego, nie? No. no, właśnie widzę, że jest Marszał dodany, chyba z, z, z Zajra. -y. Tak, chyba jest nawet ten y, strajk w kopalni Wujek, z tego co pamiętam. U. W podstawowej wersji gry jest y, polskiej karty, to jest Jan był II i Wałęsa. Y, czy hmm. Solidarność. A to zawsze są takie same karty, czy one są w jakiś sposób losowane? Wiesz co, no to jest deck składający się z ponad 100 kart. A, okej, okay. czyli jest dużo różnych możliwości. Tak, tak powiem. aczkolwiek, tak jak mówiłem, nie musisz wykonywać wydarzenia na tej karcie, wydarzenie zazwyczaj w jakiś sposób ci punktuje, zmienia coś no tak. na planszy, ale możesz tą kartę hmm. po prostu odrzucić, i wykonać tylko dostępne punkty akcji do na przykład zwiększenia wpływów w randomowym kraju, albo do zrobienia przewrotu w jakimś kraju. Tak więc wcale nie musisz odpalać na przykład wydarzenia. Możesz sprawić, że na przykład NATO nigdy nie powstanie, no. albo wiesz, spotkanie na szczycie nigdy nie dojdą do skutku. Do, e, mówiłeś historię. ile trwa taka rozgrywka pojedyncza? Jezu, ostatnim razem jak grałem to skończyliśmy po trzech godzinach. O, oh, shit. Gra jest naprawdę, to, jest, to, to nie jest szybka gra, to jest gra na wieczór i to nie jest gra na wieczór chillowania, tylko na wieczór mużdżenia. To są yy, szachy przy użyciu kart. O oh boy. Oh. <laughs> tak zachęcał, tak zachęcał i zdechła. Znaczy, trzy godziny to ja potrafię grać w Magica z ziomami, ale to gramy w cztery osoby i każdy nas, wiecie, zagrywa pierdolion kart. A, a no nie... tutaj, nie, tutaj jest po prostu mhm. akcja, reakcja, akcja, reakcja, atak, mhm. odpowiedź, odpowiedź, atak. Rozumiem. Nie wiem, no, najlepiej jakby to opisać, to właśnie szachy przy pomocy kart, no i mnogość kombosów, które możesz odpalać jeden za drugim. Przy takiej ilości kart i przy takim zazębieniu, jest naprawdę ogromna. No jasne. A to wiesz, Szegewara podbija ci Amerykę Południową. A Amerykanie na to odpowiadają yy, nie wiem. Yy, Wyborem papieża. Nie chciałem wymówić tej karty, bo już wspominałem o niej wiele razy. Ale wiesz, Szegewara buszuje w Ameryce Południowej, a ty nagle nie wiem, grupę mosadów gruz... ogłasza papieżem Amerykę Południową tak, a Amerykanie w tym czasie na przykład odpalają lądowanie na Księżycu albo Gwiezdne Wojny i nagle wiesz yy, karta Gwiezdne Wojny sprawia na przykład, że cała Europa dostaje po jednym punkcie wpływu dla Amerykanów nie? No. Na, co, na co Rosjanie odpowiadają na przykład, nie wiem Zalewem taniego chińskiego badziewia i, i znowu cała Europa bardziej się przechyla w stronę Rosjan. Hmm. Okej. Okay. Ale powiem ci, że to... Zrywało cię, możesz powtórzyć. Mówię, że tak patrzę na planszę i tak jak tam jakieś fragmenty z rozgrywki, to mówię, faktycznie to jest gra dla ludzi, którzy nie boją się znaczników. Tego tutaj dużo. Jeżeli jak chcecie, możecie wpaść do... Katowic pokażę Wam tę gierkę. Możecie zagrać między sobą, a ja będę patrzył, jak świat płonie. Zaszczy coś. Zaszczy coś. A czy to jest mniej więcej tyle, co chciałeś powiedzieć o niej? Zasadniczo przechodząc do kolejnego mojego tematu, <laughs> powiem, że. Dajcie mi minutę znowu. Jakby co. <śmiech> <śmiech> Sorry. <śmiech> <śmiech> Daj, Meksyk mam tego piekurczaka, to na ognisku czyli Musi obracać co minutę. Albo musi go, wiesz, ogłuszać, nie? Żeby się nie kapnął, że jest pieczony. Bo wierzga w piekarniku. No tak, o, o, o pewnej katastrofie chciałeś coś wspomnieć. Tak, że jedną z kart, który można zagrać w Twilight Struggle jest karta Czarnobyl. <grym> Tak jak mówiłem, ja dzisiaj będę bardzo prorosyjsko i proatomowo prowadził dyskusję. Zamiast Meksyku użyć Katiusze. Kalinka, kalinka, kalinka, Maja. Ta ta ta ta ta ta ta Czarnobyl, czyli mówisz tak. o tej katastrofie spowodowanej przez amerykańskiego szpiega, który włamał się i, i, i chciał zrobić cyfr. Tak jest, która wydarzyła się, co już dobrze wiem, 26 kwietnia 1986 roku w, elektrowni, w czarnobylskiej elektrowni atomowej imienia Lenina, a wiem to z serialu HBO Czarnobyl. Hmm. który polecam wam do obejrzenia, nie powiem, że z całego serca, ponieważ y, oglądając ten serial mam y, konwulsje i wymioty. Ale na naprawdę... ofiary promieniowania. Otóż to. Ale naprawdę polecam serial, bo jeżeli go nie widzieliście, jeżeli widzieliście, to, to, też, też, pewnie, to też pewnie polecić komuś, bo hmm. serial przedstawia nie samą katastrofę, ale to, co działo się dni, tygodnie, miesiące po niej, czyli to, jakie zostały przedsięwzięte środki, żeby zapobiec yy, efektom tej katastrofy. Przy czym niekoniecznie były to środki, które powinny zostać przedsięwzięte, albo środki, które zostały zbyt słabo wdrożone, zbyt yy, mało. Yy, jak gdyby zbyt małej, na przykład, yy, brakuje mi słowa ich nakład na przykład, tak? Zbyt małego kalibru, tak. Mm -hmm. Ogólnie cały serial bazowany jest na wspomnieniach i reportażach głównie rosyjskich yy, redaktorów, czy tam ludzi, którzy mieli styczność z, z ofiarami katastrofy. Mhm. Mm i naprawdę każdy odcinek to jest taki, wiesz, strzał w pysk na zasadzie stare minuty dzieliły od tego, żeby Europa na przykład nie była, nie była zamieszkana przez najbliższe tysiąc lat To jest pięć godzinnych odcinków, tak? Tak, to jest pięć godzinnych odcinków Miniserial Na przykład, bez większych spoilerów Po wybuchu reaktora pojawił się oczywiście ogień, ponieważ rozgrzany uran palił się w kontakcie z powietrzem, przez no. co powstawała gigantyczna chmura radioaktywnego pyłu, który doleciał aż nad Frankfurt. Hmm. Tak więc nasi rodzice, dopóki nie ugaszono tego płomienia, a zajęło to około 7 dni, po prostu wdychali sobie radioaktywny pył, nawet nie będąc tego świadomym. Bo czego się dowiedziałem, inwestygując w Wikipedię? Mhm. informacja o katastrofie, która wydarzyła się 26 kwietnia w polskich mediach pojawiły się po weekendzie majowym. A. Czy nie, żeby coś, ale przypadkiem ostatnio... Przerwało ci zdanie? I w sumie też chyba wdychamy coś. Przewało ci zdanie, musisz powtórzyć jeszcze raz. Tak, no bo Ruscy mnie zagłuszają, mówię, że jakoś ostatnio było wiadomości na temat tego, że znowu im coś wybuchło i, i w sumie coś może nad Polskę nadpłynąć. E, to jeżeli mówisz o tym niusie, którym się dzisiaj sam dzieliłem, to e, wybuchło dwa lata temu, teraz się po prostu Rosjanie do tego przyznali. Aha. A. tak. Aczkolwiek nie był to reaktor, to było prawdopodobnie jakieś, jakieś złoża, po prostu odpady. No. Hmm. Także nasi rodzice nie wiedzieli, my nie widzieli. Tak więc, naprawdę, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego co serialu, poświęćcie te 5 godzin i obejrzcie no. go, bo serial jest zrobiony z bardzo dużą szczegółowością. Jest mhm. bardzo świetnie nakręcony. Napięcie budowane jest praktycznie one by one, minuta po minucie. Godzina mija jak zapstrknięcie. Mhm. A. To na przykład jak charakteryzacja ludzi w ostatnim stadium choroby popromiennej naprawdę sprawia, że chcecie odwrócić wzrok Bo tak. charakteryzacja wbija w fotel Zawsze miałem problemy z takimi serialami Miałeś e, problem i cię urwało Fuckin no, Taki masz problem tak, miałem problem. E, taki mam problem z tymi serialami tego typu, jak z produkcjami Discovery, czyli człowiek to ogląda, ale potem z, najczęściej zapamiętuje te fakty, które zostały mimo wszystko przerysowane w serialu, nie? by tak. I trochę um. się to oboje. nie? Z, z, bardzo chcę obejrzeć ten serial, znaczy, serial zresztą wiesz, już go mam. Z tego, co się już zdążyłem dowiedzieć w takim bardzo szybkim checkiem, oczywiście wiadomo. Wiele osób jest po prostu wykreowanych na bazie x postaci W sensie x ludzi, którzy zrobili wielkie rzeczy zostało sparsowanych do jednej osoby Tak więc wiesz, nazwiska, które się pojawiają Może nie są całkowicie adekwatne mhm. do, do sytuacji, aczkolwiek sytuacje, które były Naprawdę myślę, że naprawdę się wydarzyły I naprawdę w każdym odcinku jest o, o krok od dalszej tragedii i maksymalizacji, wiesz, minimalizacji skutków katastrofy. Znaczy no rozumiem, że te postacie po prostu są jakby są charakterystyką całej grupy ludzi, nie, którzy zachowali się w podobny sposób. Repre Reprezentantami. Czekaj, uwaga, wrzucam wam screena właśnie z jednym z ofiar popromiennych. I naprawdę, jeżeli, jeszcze raz to powiem, bo serial warto obejrzeć, ale też warto się nastawić do tego, że ten serial douje i jest tak, wiesz... Ja na przykład po pierwszych dwóch odcinkach, to przez jeszcze 4 czy 5 godzin leżałem w łóżku i analizowałem, co ja właśnie obejrzałem i, i, i co się właśnie wydarzyło, nie? Hmm. Zróbmy, może w tym momencie Salem wrócił? Jestem Zróbmy lekki Meksyk, ja spróbuję się może przepięć na, ten, na internet swój tutaj Okej. Okay. Um. To właściwie ja już skończyłem Chyba, że no. chcę Salem o coś zapytać jeszcze e, Nie, ja w sumie chyba słyszę, bo też wiesz, mimo wszystko dość dużo ludzi mówi o tym serialu, więc to tylko mnie bardziej zachęciłeś, żeby to obejrzeć po prostu no ja byłem I tak bardziej, to zrobię. Ja byłem tak bardziej zniechęcony tym że ludzie o tym dyskutują, mm -hmm. ale, ale w końcu się, się przełamałem też w sobie, bo, bo trochę jednak, nie wiesz dużo słyszałem o tym serialu i nie wiem czy chciałem, chciałem po prostu oglądać na przykład to jak ci strażacy, co, co się działo z tymi strażakami, którzy nieświadomi tego co gaszą, po prostu stali w, po, po kostki w graficie. Nie? Tak, tak. Mm -hmm co się później z nimi działo, to jest po prostu e, widok, który, którego nie chciałem oglądać. Mm -hmm. Aczkolwiek warto też, e, to jest to, co mówił Debielał, żeby zrobić jeszcze jakiś fakt check. Mm -hmm. I po prostu na przykład kupić sobie e, jedną z dostępnych w, aktualnie w księgarniach książek na temat Czarnobylu, tak. które wyrosły jak grzyby po deszczu. Dokładnie. jeszcze półki Empiku. I po prostu zweryfikować to, co się obejrzało z reportażami, na podstawie w których ten serial powstał, nie? Dobra. No, także posmutałeś, posmutałeś. Może podobnie coś weselszego jednak. E, to chcesz w takim razie swoje coś weselszego? A powiem, tak, możemy tak, możemy w sumie do mojego przejść najpierw i potem przejdziemy przez VR do twojego. Okej. Okay. Bo o czym zacznę? Zacznę w takim razie od gry komputerowej. Keep Talking and Nobody Explodes. Czy sam mm -hmm. tytuł wam coś mówi? E, no... Tak, e, nawet koja e, chyba nie tyle, że grałem, ale oglądałem jak ktoś grał i wyglądało dość ciekawie. Mi się to tylko kojarzy z wybuchającymi kotkami, tym komiksem. No, no, no aż tak, to nie. Dobra, no to fajnie, to, to opowiem dokładniej, o co tutaj chodzi. E, sama gra, jak można tutaj troszkę z tytułu wywnioskować, polega na tym, że rozbrajamy bomby. E, jest to gra w, za w założeniu kooperacyjna, gdzie mhm. przynajmniej dwie osoby tak wcielają się w postaci jedna rozbrajacza bomby, który ma prawo oglądać, co się dzieje na monitorze, oglądać bombę i tłumaczyć, Drugiej osobie, czyli ekspertowi, co no. widzi e, i, i co mu się tam, co mruga, co świeci. A ekspert, który posiada całą instrukcję, którą należy sobie wcześniej albo wydrukować, albo gdzieś otworzyć w PDF-ie, mhm. tłumaczy, co należy po kolei zrobić, żeby rozbroić bombę. Mhm. W tą grę zacząłem grać już parę ładnych lat temu, zaraz po premierze. I wtedy. Modułów wszystkich było około, powiedziałbym, 20. Czyli bomba mogła mieć, ponieważ jak wygląda ta bomba? Bomba posiada oczywiście licznik, który jak zejdzie do zera, no to wiadomo, przegraliśmy. Posiada też licznik błędów, zależnie od planszy, czy, tam nasz, czy to wybranej z katalogu plansz, czy, czy, czy wygenerowanej przez nas, może być tych błędów dokonanych więcej lub mniej i to jest podstawowy moduł, a oprócz tego jest też konkretna ilość modułów do rozbrojenia. Mhm. Te moduły mogą się powtarzać, oczywiście podstawowym jest przedni odpowiedni przewód, co mhm. wygląda tak, że widzimy jakąś tam ilość przewodów w różnych kolorach, no i ekspert ma kartkę, na której pisze powiedzmy, jeśli są trzy przewody, a wśród nich czarny, to przetni drugi. Tak. To wtedy rozbrajacz mówi, no ale nie ma tej czarnego. No to w innym wypadku, jeśli są dwa niebieskie, no nie ma. I tak trzeba sobie Tłumaczyć jeden drugiemu. To jest też taka po prostu gra oparta o ten, o to, że tam. To zagadka Einsteina, tak? Coś takiego. Trochę tak. Chociaż są tu różne mechanizmy łamigłówek, ponieważ są i y, diagramy Wiena. Jeśli Wam to też coś mówi, czyli trzeba wybrać kółko, które zawiera wszystkie jakby cechy rozbrajonego elementu. Mhm. Mm czyli na przykład kółko, które łączy ze sobą właśnie, że coś jest czerwone, A, jest rozumiem, na tym napisane rozumiem. press, nie? Mhm. I zależnie od tego też może być napisane, że powiedzmy, jak już odnajdziemy odpowiednie pole, to jest w tym polu napisana literka P, nie? I sprawdzamy, mhm. co znaczy P i P. przedni pod warunkiem, że na bombie są trzy baterie. A. Czyli gra wymaga od nas też trochę e, zapamiętywania i ogarniania całej sytuacji wokół. No jasne. Oprócz podstawowych... Bo nie podstawy... bomby cały czas. Tak, ponieważ moduły są i z obu stron bomby i baterie są gdzieś po niej porozrzucane. Tego co ja kojarzę to jest w ogóle stopniowanie trudności, nie, że jest więcej modułów po prostu, z którymi trzeba coś zrobić. Tak, to jest coś co mi się bardzo podoba jeśli chodzi o gry logiczne, czyli to stopniowanie nie polega tylko na tym, że te moduły są coraz trudniejsze, ale można sobie tę trudność zadać w różny sposób, czyli albo skrócić czas, mhm. albo zwiększyć liczbę tych modułów, albo zmniejszyć ilość błędów, które możemy popełnić. Także już ostatnie plansze, na przykład jeśli chodzi o tą, pod, nazwijmy to, podstawową kampanię, no to jest powiedzmy właśnie 10 modułów, 20 minut i możesz dokonać jeden błąd, nie? Czyli już takie faktycznie wleceń na krawędzi. Zwłaszcza, że mm -hmm. poza regularnymi modułami, czyli takimi, które należy rozbroić, są też moduły, po angielsku to jest needy modus i teraz nie wiem, czy moduły wymagające, czy jak to tam przetłumaczyć, mm -hmm. których nie da się rozbroić, ale które należy w odpowiednim czasie opóźniać, bo inaczej bomba też wybuchnie. Takim podstawowym modułem jest ładujący się kondensator, który odlicza hmm. po prostu czas powiedzmy 45 sekund jak dojdzie do zera to hmm. wybuchnie, ale wciskając przycisk wydłużamy ten czas. Oh. I trzeba też cały czas jednym okiem zwracać na niego uwagę. No i tak grałem wtedy z kolegami i bardzo mi się fajnie grało. Poza tym jest też wersja na VR, także jeśli ktoś ten, ktoś posiada, to też polecam. Mm -hmm. Gdzie w zasadzie już kompletnie jest pewność, że nikt nie zagon w monitori. No tak. I, i emocje też rozbrajacza są inne podczas wybuchu. E, ale co mi się spodobało, i porzuciłem trochę tą grę, ponieważ no co, no jak się zapamięta już te moduły, troszkę już w niektórych momentach na pamięć, tak, czyli bo te kody wiadomo, no tak, czasem tak. się powtarzają, już wiadomo, że jeśli coś, powiedzmy, w danym module z czerwonej ma gwiazdkę, to tniemy. I ostatnio z YouTube polecił mi film, na którym ludzie rozbrajali te zwanego Centuriona. Centurion to jest bomba, która, gdzie można popełnić trzy błędy, jest mm -hmm. 100 modułów i 120 minut czasu. O oh, Jezu. Yes. Także to było trzygodzinne zmaganie, tam już było trójka ludzi, gdzie jeden był rozbrajaczem, a dwóch ekspertów mu podpowiadało co i jak. Mm -hmm. I zauważyłem, że kurczę, troszkę mi się te moduły nie zgadzają, ponieważ fanbase tej gry jest tak wielki, że obecnie tych modułów jest ponad, żeby nie skłamać, ale coś już około 300. O, no tak. Także to już nie drukujemy, to już po prostu wchodzimy na stronę ktane, -e, czyli an -e, skrót Keep od no mm -hmm. d, i tam mamy wszystkie pdf-y do, do modułów. Także teraz już jest tego pełno, są mikromoduły, są moduły na przykład z Mortal Kombat Są moduły z... tak, ja z Mortal Kombat I każdy może sobie takiego moda stworzyć i dorzucić, tak? Dokładnie Czyli... A jak działam w moduł z Mortal Kombat, bo teraz mnie zaciekawiłeś Moduł z Mortal Kombat polega na tym, że rozbrajacz widzi dwie postacie i musi je po pierwsze zidentyfikować Więc jak ktoś nie grał, to już od razu musi wytłumaczyć jaki widzi No jasne i potem rozbraja drzwi, wyszukuje w PDF-ie właśnie postać po lewej to jest ta, którą on gra, postać po prawej, którą pokonuje. I no. ma tam chyba trzy ataki, nie? Zależnie od tego, z kim walczy. A, to i musi wybrać, wyprowadzi, Tak, wyprowadzi w odpowiedniej sekwencji trzy ataki, i potem musi wykonać jeszcze Fatality. Gdzie, żeby wykonać Fatality, musi jeszcze posprawdzać, na przykład, czy właśnie są te baterie, czy są odpowiednie znaczniki zapalone bombie, i wtedy no. podejść chyba siedmioelementowy. Fatalnie. Także zabawa, zabawa jest przednia. Przy okazji powiem mhm. tak, no mimo że są wakacje, to y, mam problem ze zebraniem drużyny do grania. Także mhm. z, zastanowiłem się i pomyślałem, a trudno, zobaczę, jak to jest w zasadzie w solo. I w solo okay. też się świetnie w to gra, ponieważ y, mówię, liczba modułów, tak, to, że tutaj z jednym okiem patrzysz na to, czy coś ci już tajemnie klika, że zaraz wybuchnie, a z drugiej szukasz odpowiedniego PDF-a wśród tych 400. Różnych Modułów. tych. Jest, no tak, jest bardzo fajne. Także polecam zarówno w solo, jak i w kopie, mm. zarówno w wiarze, jak i przy monitorze. Jest to bardzo fajna gra, w szamie, żeby spróbować. Jak najbardziej jest imprezowa, tylko mm -hmm. wtedy musimy wybrać jednak te łagodniejsze moduły, mi się wydaje. No tak, tak. Żeby też nie trwało dwóch godzin. Tak, po pierwsze, no, po pierwsze, żeby nie trwało dwóch godzin, po drugie, żeby też się zorientować, bo niektóre moduły jednak są takie, że dopiero po czterech eksplozjach w ogóle rozumiemy, co autor miał na myśli tworząc ten moduł. Aha, aha. Ale jak najbardziej polecam z całego serca, jest to bardzo fajna gra. No jasne, ja bardzo chętnie spróbuję, jeśli gdzieś będzie taka opcja. Ja też jestem zachęcony. No, ale to skoro jesteśmy przy wiarze, to ja powiem o bardzo fajnej rzeczy super hot VR myślę że kojarzycie super hot prawda nie a ja, a ja tak I know that was a joke eee, super hot dla, jeśli ktoś nie wie to jest polska gra gdzie mm, jest to no po, powiedzieć że to strzelanka to jest, jak nic nie powiedzieć, to jest bardziej gra logiczna, ale z perspektywy pierwszej osoby, gdzie czas w grze płynie tylko wtedy, kiedy rusza się postać gracza. I ta gra, ma. po pierwsze jest bardzo fajna i polecam, ale ma wersję VR i wersja VR, w którą miałem okazję grać niecałą godzinę jest genialna, po prostu tak dobrze się w to gra, jest, jest jakby oddzielna kampania od tej, która jest w PC-towej wersji oczywiście, no bo VR ma swoje ograniczenia i tak dalej, ale jest naprawdę świetna. I um, tak jakby, ja grałem w to w konkretnie na e, tym, na headsetcie Oculusa z kontrolerami Oculusa, które notabene są dużo lepsze niż te, które oferuje HTC Vive, w sensie są dużo bardziej Um, jak to powiedzieć? Tak, łatwo zrozumieć, co, co w nich ma działać, jak? Czekaj, tak, no. tylko jeszcze, gwoli wyjaśnienie: Oculus to jest y, Facebook, nie? Tak, to zostało wykopiony przez Facebooka. E, no, w każdym razie, i e, tak jak wspominałem, Oculus ma fajniejsze kontrolery. Co do jakości samego headsetu się nie wypowiem, bo nie miałem z nimi aż tak dużo do czynienia. Natomiast jeśli chodzi o samo to, jak używa się kontrolerów, to są dużo lepsze niż VIVE. No ale wracając, tak jak mamy bazowo, dużo gier VR ma ten system, gdzie teleportuje się między punktami. Tutaj w ogóle tego nie ma, tutaj zawsze stoi się w miejscu i tylko jakby kończąc daną sekwencję przechodzi się do następnego miejsca na danej planszy i jak się zepsuje, jeśli zostanie się pokonanym w którymkolwiek z tym miejscu, to wraca się do samego początku, więc trzeba te sekwencje robić po kolei i nie dać się zabić po prostu, co miejscami bywa trudne, ale jest naprawdę tak bardzo satysfakcjonujące. Można rzucać rzeczami, co oczywiście w że jest dużo fajniejsze. Można odbijać pociski, jeśli ma się czym Strzela, można strzelać z za rogu, tylko wystawiając rękę, tak, żeby nie dać się trafić. Jak, się, jak człowiek się schyli, to oczywiście chowa się tam, nie wiem, za barierką, czy za czymś. Można się lekko wychylić, żeby gdzieś nas, z której strony nas po prostu nie złapali. No, to jest super hot, ale taki do kwadratu. No i e, tak jak wspominałem już o kontrolerze Oculusa, są tak jakby dwa guziki na nim. Jeden jest pod palcem wskazującym, który jest taki, jakby zamykało się dłoń, a drugi jest, e, jest pod... E, wróć. Pierwszy jest pod palcem środkowym i wciska się go tak jakby zamykając dłoń, czyli dociskając palce do mhm. wewnętrznej części dłoni, a drugi jest pod palcem wskazującym i to jest spust. I to jest bardzo charakterystyczne, bo tam można robić dwie rzeczy. Łapać, i używać, czyli strzelać z czegoś, więc łapanie i rzucanie czymś albo łapanie i strzelanie albo żeby przejść do następnej sekwencji trzeba złapać taki trójkąt, który pojawia się na środku jest bardzo, bardzo dobrze zrobione, bardzo takie naturalne, więc człowiek nawet jakby nie mając za dużo doświadczenia wie od razu jak, jak to wszystko działa. Zwłaszcza, że dodam tutaj, że z tego co wiem właśnie w superchocie na VR, że to jest największy problem, to jest właśnie rzucanie jakimś przedmiotem, ponieważ to, mm -hmm. że musimy tylko się poruszać tak, żeby minimalnie się poruszyć, no bo inaczej strzeleni. zastrzeleni, no. powoduje, że ciężko nam jest wyczuć ten moment właśnie puszczenia czegoś, żeby trajektoria była mniej więcej w kogoś trafiała, nie? E, tak, to prawda, to się zdarza rzucić gdzieś w podłogę albo coś, ale ogólnie em... Miałem, miałem wrażenie, że to rzucanie miejsca mi bywa lepsze niż strzelanie, ponieważ kiedy mamy taką strzelbę, która nie wiem, mam tak cztery strzały czy coś takiego, można strzelić no, raz no. i po prostu nią rzucić w drugiego typa nawet nie przejmując się strzelaniem dalej yy, i od razu brać jakieś rzeczy i rzucać. To jest naprawdę tak organiczne, jeśli chodzi o to jak się w to gra i bardzo przyjemne i pomimo, że na późniejszych etapach ginie się naprawdę dużo ja tak jak mówiłem, nie grałem w to aż tak dużo, bo grałem trochę poniżej godziny, ale już miałem takie momenty, kiedy sekwencję powtarzałem na przykład 20 razy, żeby, żeby po prostu ją wykonać i za, każ za każdym razem bawiłem się świetnie i ten, to, że można w ogóle wziąć dwie bronie i robić dual-wilding i strzelać zupełnie w różne, w różne strony, tylko kręcąc głową, patrząc, czy na pewno dobrze się celuje, jest. Jest naprawdę super. Tak, A... świetne jest właśnie granie na pamięć z ich, tam, super hotem. A to nie jest tak, że masz tak naprawdę tylko jedno rozwiązanie danej planszy. Nie, właśnie, nie. że nie do końca, bo e, ci przeciwnicy wbiegają, ale też reagują na to, co zrobisz. Jeśli strzelisz przed nimi, to oni pójdą w drugą stronę, niż by normalnie poszli. W sensie, wystraszają się strzałowa. Tak, tak, ale tak. o to mi chodzi, że wiesz, że masz tylko tak naprawdę jeden łańcuch ruchów, który musisz zrobić w odpowiedniej kolejności, żeby przejść planszę. E, tak, ale mistr e, znaczy, hmm, możesz, znaczy, nie, znaczy, możesz nie, wyeliminować nie. przeciwników w innej kolejności, no nie? E, czy na przykład zacząć od uchylenia się, a nie od strzału. E, natomiast no w Superchocie nie ma za dużo więcej drogoty, to jest mimo wszystko główny mechanizm tam to jest strzelanie i ruszanie się. Powiedziałbym, że jeśli na przykład robisz speedrun na tej gry, to na pewno już tam mają wyćwiczone którego kolejno zdjąć. Ale w samej no. grze, jak akurat byłem tylko świadkiem, jak kolega obok grał, to wydawało mi się, że nie, że jednak mógłby zestrzelić ich w dowolnej kolejności, albo że niekoniecznie musiał akurat w tego rzucić popielniczko, ma tego zestrzelić, tylko mógł to mhm. też zrobić dowolnie. No i wiadomo, jak to koniec końców musiał wszystkich zdjąć na plan tak. rzeczy. Zasadniczo tak. Hmm, czy coś miałem jeszcze do tutaj? Eee, I też bym powiedział, że super hot na Villarze jest grą, która bym też był nazwał mimo wszystko, że jest jednoosobową, a grą imprezową. A no. jak ktoś się męczy i robi te wszystkie wygibasy niczym... Tak, ale taki, poza tym możecie ten ten też ten robić sobie wyzwania w stylu, nie wiem, kto najszybciej zrobi daną planszę, albo kto najmniej razy zginie i tak dalej, tak dalej. To naprawdę da, da się w to tak imprezowo pograć. Mm -hmm. Hmm. No spoko, znaczy potrzebowałbym okularów VR chyba nie do tego, znaczy wiem, no, że, tak, ale... nie... że jest wersja no. nie VR, ale ona chyba nie, nie jest aż tak dobra z tego co mówisz. E, w sensie super hot ten zwykły PC-towy nadal jest bardzo dobrą grą i ja polecam. Zwłaszcza w jakimś bandlu, bo też się pojawia to też bym polecił, bo akurat w PC-tową wersję mm -hmm. też grałem. Mm -hmm. e a skoro jesteśmy przy krzywdzeniu ludzi, chyba że chcesz coś jeszcze powiedzieć. Tak, ja bym może, znaczy ja bym może przeszedł do mojego tematu, bo też jest strzelankowy. No właśnie mówiłem dlatego o krzywdzeniu ludzi. A, A, myślałem, że przechodzisz do swojego drugiego. Nie, nie, nie, nie. Tak, tak, ja się za szybko wystrzykałem. No już, ja już też jestem w półmetku. Ale tak. No to jeśli już strzelamy do ludzi, to, to czemu nie strzelać i nie robić przy tym super ewolucji A taką rozrywkę oferuje My Friend Pedro Czyli gra, którą jeśli ktoś oglądał dokładnie ostatnie E3 To hmm. też była zapowiedź, która bardzo poruszyła ludzi przed ekranami też na tak. widowni Ponieważ zapowiadało się to bardzo świetnie eee, Pokazane z widoku platformowego gra, w której jesteśmy gościem z dwoma pistoletami, który biega po planszy, robiąc parkour i strzelając do ludzi tak, motywowany przez salta... tak, motywowany przez pojawiającego się skądinąd banana tak, można tam, jest bullet time i jeszcze są uniki, takie jakby tak, w formie piruetów tak. o właśnie, właśnie. tak, e, tak. Wiem, I... wiem, widziałem ten recenzję kłaza i powiem tak, jak to się ogląda na recenzjach, jak to się ogląda na zapowiedziach, jak widzi się właśnie to, te różne ruchy, które wykonuje postać, to, to jest bardzo fajna gra. Gorzej jak zaczniemy w nią grać. Mm -hmm. Ponieważ gra w nią, zwłaszcza jeśli na początku zacząłem na klawiaturze i myszce, to troszkę zapierdzielanie na fortepianie. Ponieważ pod osobnym przyciskiem jest unik w formie obrotu. Pod osobnym jest bullet time, Pod osobnym jest przytrzymanie celownika na jednej postaci, że jest 6 do drugiej. Mm -hmm. e, I klawiszologii to jest multum. Także jak jedną rękę mam na myszce, na której mogę tylko praktycznie strzelać, celować i ewentualnie zahaczyć kolejnego m, typka, żeby dwie, dwoma broniami wycelować w dwie różne strony, mm -hmm. no to z, całą lewą praktycznie tutaj biegam tym gościem i to nie wygląda już wcale tak super, ponieważ klawisze, się mi, przynajmniej mi osobiście, się mm -hmm. będą cholernia. No, chcę, powiedzmy, chcę powiedzmy zrobić bullet time, a wychodzi mi jednak no, ten piruet, nie? Mm -hmm. mam, ten, mam ten sam problem z grając w Moonlightera, którego nie da się grać, znaczy da się grać na klawiaturze, ale jest tak uporczywe, że że wymusza po, tak. po prostu kupienie pada. Potem przerzuciłem się na pada. I mm -hmm. na padzie już się gra, przyznam, lepiej, tak? Jest wspomaganie celowania. Mm -hmm. czym nie jestem jakimś strzelankowiczem padowym, także mimo wszystko jest dla mnie dosyć uporczywe no. no i największy minus tej gry, który nie wynikał z zapowiedzi żeby kogoś zastrzelić w tej grze, to nie wystarczy strzelić raz no. przez co dynamika cholernie spada no tak. Nie wiem nie wiem kto wpadł na ten pomysł, ale nieraz trzeba strzelić trzy razy do tej postaci czy ten, a właśnie przeładowywanie też jest bardzo uporczywe, ponieważ no, musimy cały czas mieć w kątem oka, patrzeć ile zostało nam broni, bo tu robimy skok z piruetem i cholera wieczymi jeszcze jesteśmy w powietrzu i nagle cyk, cyk, cyk, no, no już nie dostrzelamy gościa, nie, a tutaj no komba tak. jednak się bardzo liczą. E Kupiłem to w sumie jakoś niedługo po premierze, kosztowało mnie to bodaj 70 zł. i szczerze mówiąc w scenie premierowej to bym tego jednak nie polecił. Ponieważ jednak uporczywość tej rozgrywki no, no, no, no nie, nie, nie zapewnia te, takiej rozrywki jakby to wynikało jednak z tego co się wcześniej widziało. Mhm. Aczkolwiek jakby się wam udało to gdzieś dorwać w jakiejś promce czy coś, no to powiedziałbym, że jak z Superhotem na PC ta nie? Mm -hmm. A Może nie jeszcze. To... Przeszedłem. Nie, nie przeszedłem mi. jeszcze. Mm -hmm. Doszedłem do drugiego z pięciu etapów, ponieważ to no. też nie jest gra, w którą bym powiedział, że można tak zagrać od deski do deski w dwa posiedzenia. Ona tyle trwa mm -hmm. faktycznie, bo w jakieś sądzę, 6-8 godzin spokojnie dałby raz do przejść. Mm -hmm. Tylko to jest jednak męczące, nie? To jest też gra, w której jednak wypada powtarzać te poziomy. Żeby Nie jednak uzyskać jakiś taki wynik inny niż to, że się po prostu doczołgałeś do linii mety, mhm. Bo trzeba jednak zapamiętać, gdzie, bo to jest bardzo generyczne, gdzie wychodzi właśnie dana postać, tak? No to, żeby już wcześniej wcelować się w to miejsce, tak, doskoczyć danych do drzwi, bo też jest kopnięcie jako osobny ruch. Mhm. A, a już mniej więcej człowiek wie, że gdzieś w tym momencie zabraknie mu pewnie naboi i wypadałoby przeładować. No tak. Także znaczy, tak. ja słyszałem wiele zastrzeżeń odnośnie późniejszych poziomów tej gry No właśnie ja też słyszałem, dlatego z... chciałem, zapytałem czy przeszedłeś Że po prostu o ile początek jest bardzo fajną strzelanką to im dalej w las tym robi się bardziej platformówką i jak gdyby traci gdzieś swój potencjał tej yy, luźnej zabawy znaczy też to zauważam po chociażby achievementach, nie? jestem osobą jednak powiedziałbym kolekcjonerską, czyli jak gram w grę to lubię mieć tam no, przynajmniej tą połowę zdobytą w międzyczasie i tak widziałem właśnie, że te achievementy nie, głównie skupiają się na takich właśnie takich elementach planszy, nie? czyli wejść tam kopni w patelnię albo zabij piłką Czyli nie dość, że trzeba mieć, mówię, tutaj bardzo rozwinięte wszystkie palce, tak żeby wszystkie klawisze w tym momencie wcisnąć, to jeszcze mm -hmm. się trzeba rozglądać nie dość po tym ile ma się naboi, gdzie się jest da w danym momencie postacią, to jeszcze po planszy, tak z czego tu skorzystać, nie? Przy czym to nie jest gra, w której wypada się zatrzymywać, tylko po prostu przesie do przodu, nie? Mm -hmm. Więc to jest takie, ja powiedziałbym, no kurczę, no ciężko mi powiedzieć 7 na 10, to jest takie no, mocne 6 na 10, nie? fajnie pograć właśnie jakby gdzieś wam wpadło, bo jednak jest to dosyć oryginalne w tej konwencji. Mhm. Sven drogą jest, to jest na podstawie gry flaszowej i ta gra flaszowa jest jakby za darmo, więc może. Aha, to tam nawet nie wiedziałem. No to może, za, możliwe, że ona jeszcze nie posiada właśnie ze względu na mniejsze Tylko skomplikowanie wiesz. tych mankamentów. Szansę, mhm. żeby zagrać w grę flaszową masz do końca tego roku. A te, te, też oglądałem Felieton Archon. Nie, to jest po prostu nie, to nawet nie jest felieton Arpona, to jest po prostu znana, e, ten, znane issue, że z końcem tego roku wygasa wsparcie e, Adobe co do Flash'a i prawdopodobnie żadna na żadnej przeglądarce już nie odpalimy. No nie, ale można na tym, na PC-cie spokojnie odpalić przez różne rodzaje plików multimedialnych. Pytanie, chcesz się... czy chce, pytanie, czy chcesz odpalić egzeka napisanego we Flash'u? na swoim kąpie w dzisiejszych czasach. I mean, jeśli to fajna gra? Znaczy, wiesz, może inaczej, może nie tyle egzeka napisanego we Flash'u, ale czy chcesz odpalić randomowego egzeka z interneta, z internetu u nie, siebie no na wiadomo, kompie? Nie, wiadomo, że jest różnica, wiadomo. No, ale to też jest jeden z powodów, dla których Flash wygasa, tak? No. A poza tym dużo gier jest przerobionych, mimo wszystko, na e, HTML5? A... No. No dobra, to rozumiem, że temat mojego przyjaciela Pedro jest chyba już wyczerpany? Tak, tak. myślę, że tak. To ja wam powiem, oglądałem sobie ostatnio IT, czyli TO, zdaje się, że po polsku taki ma, ma to tytuł, to jest film na podstawie książki Stephena Kinga, ten ostatni, ponieważ był też taki starszy, a mówię o tym nowszym, zdaje się, z 2017 roku. Um, jeśli... ja, to, już 2000, to już dwa lata minęło? Tak mi się wydaje. Czwartym z w Hollywood, nie? E, tak, 2017. E, w każdym razie tak, e, żeby nie, nie mówić, e, nie, nie spojadrować za dużo, potencjalnie ktoś mógł, może go nie znać, ja na przykład nie znałem. Też powiem, że ja tylko fragment książki przeczytałem, także. E, ten, ten ja film... widziałem ten stary. No. A, ten w sensie no. ten z 91 roku. Mm -hmm. Z 90. E, mm -hmm. e, no, ja nie widziałem osobiście tego starego. Ale w sumie jestem, jestem cieka ciekaw, jak wyglądałby w porównaniu. E, w każdym razie, ten nowy it, e, gdzie fabuła jest more or less taka, że jest e, coś, właśnie to e, tytułowe to, e, które e, porywa e, i nie wiadomo co robi, bo robi różne rzeczy, e, dzieci z pewnego miasteczka gdzieś w Ameryce. E, I mm, jakby premis może nie brzmi bardzo ciekawie, ale że jest na podstawie książki Stephena Kinga, to może to zabrzmi, chociaż trochę ciekawiej? Nie. Um, yeah. Nie? Nie lubisz książek Kinga? W sensie próbowałem się przebić przez dwie czy trzy i mm -hmm. zauważyłem po prostu bardzo dużą schematyczność u Stephena Kinga, mm -hmm. że na książkę, która ma 600 stron przez 550 po prostu pisze o dupie Maryni i cały wątek, który się zaczął w pierwszych dziesięciu, kończył w ostatnich 50. Mm -hmm. Więc zasadniczo wystarczy, że przytasz pierwszy i ostatni rozdział. <laughs> Cała reszta jest e, zbędna. E, moim zdaniem... W drugiej strony jak się tłucze tyle no. książek, to, to, to trzeba być schematyczny. No, coś w tym jest. W każdym razie, film moim zdaniem jest poprowadzony bardzo fajnie. W sensie, e, jeśli podobało wam się Stranger Things, to jest to nieco podobny klimat. Nie jest to Stranger Things per se, bo ono ma swoje bolączki i tak dalej, ale to jest dość podobny klimat, trochę cięższy, jeśli miałbym już powiedzieć, czym się różni. Um... Jest tam nawet, jako jeden z bohaterów jest ten jeden z dzieciaków, który grał w Stranger mm, Things. Nie tak. pamiętam który, bo nie wiem jak się nazywają, bo jestem okropny. W każdym razie... Um, jest przepraszam, to... że, ci, tak. przepraszam no? że ci przerwę, ale nie wiem czy znaleźć tę ciekawostkę, bo w It no? było powiedziane, że to atakowało co 27 lat. Tak. Pierwszy film y, pod tym samym tytułem powstał w 90 roku. O, 27 lat później eee. powstał drugi. A, czyli następny za, 50, za 54 po tym pierwszym, tak? Nie, no co, co 27, nie? No tak, no to no tak, ale 54. Po pierwszym. Tak. tak. tak. Czy znaczy, oby nie, bo w zasadzie kolejny będzie drugą częścią tego, nie? Nie, tak, to, ale... to, to wychodzi w tym roku. O Jezu, jakby poczekali, aż te dzieciaki po prostu dorosną i żeby zagrały w drugi część. A to by było całkiem ciekawe. E, tak był zrobiony, e, przepraszam, że ci jeszcze przed weselem, tak był Jasne zrobiony ja. Boyhood. A, to prawda. Był. Boyhood był kręcony na przestrzeni tam 26 lat. Co roku mm -hmm. troje aktorów i dziecko reżysera spotykali się na planet na 3 tygodnie. E, i, I w ten sposób on po prostu zmontował film, nie? Po, po tam 25 mm -hmm. latach. No jasne A jak się jeszcze pytałem, że, że jak już jesteśmy w wątku przerywania Salemowi to... Kurczę, każecie jest taki film, który nakręcili i wsadzili do kapsuły czasu, który po stu latach ma być dopiero obejrzony oh. Tak, z Johnem Markowiczem No, no hmm. Nie się, wiem, nie się... widziałem. Tak, 100 years the movie will never see. Yeah, Premiera... future, future teaser. Tak, Hundred tak. Years się nazywa. Premiera listopad 2015. Dobrze, ale wracając do tego. E, tak, wracając do It. To tak jak mówisz, że książki Kinga są trochę schematyczne i środek jest trochę pusty. Powiedziałbym, że film jest dobry, w sensie ma taki porządny pacing. Do fabuły, myślę, że nie da się wszczepić, bo on nie sprzedaje się jako jakiś taki super naukowy, tylko właśnie taki fantasy horror byś powiedział? I jest dokładnie taki? Um, nie ma tam żadnych, e, właśnie pod, podobało mi się, bo przez chwilę bałem się, że to będzie schemat właśnie taki przez to, że też klimat jest podobny jak w Stranger Things, że gdzieś będzie baza wojskowa i okaże się, że to wszystko przez bazę wojskową, ale nie, na szczęście nie Minor spoiler, że nie ma tam bazy wojskowej. Jest, klimat jest cięższy, tak jak powiedziałem, jest dość dużo przemocy, takiej też między dziećmi i jest moim zdaniem całkiem dobrze pokazana i są też ludzie, którzy są w jakiś sposób um, upośledzeni, to jest ciężkie słowo, że są w jakiś sposób, no nie wiem, mają, mają jakieś swoje przywary takie, Um, um, nie, nie biologiczne, tylko psychiczne, no nie? I no jest to tak. całkiem, całkiem, całkiem ciekawie pokazane. I ogólnie poleca, polecałbym film. Jest też od strony takiej czysto technicznej, moim zdaniem, bardzo ładnie nagrany i tam nie, nie ma wrażenia sztuczności, które czasem jest w... Ja na przykład przy Stranger Things miejscami miałem wrażenie takiej sztuczności, to tutaj w ogóle, ma śmieszne momenty, te dzieciaki, które tam grają, są takie bardzo queerki i da się je polubić albo znielubić, zależnie od tego, co, co chciał oczywiście autor książki tudzież scenarzysta, ale ogólnie polecam, nawet jeśli nie lubicie horrorów, bo mimo wszystko to nie jest bardzo straszny horror, nie ma tam aż tak jumpscare'ów, jest dość napięty klimat, ale mimo wszystko e, Polecam, tak. Nawet po, jeśli nie lubicie pozwolę horroru. Pozwolę sobie na odważną tezę. No? Że w moim odczuciu King jest trochę Tolkienem horroru. Mm. Nie. Dlacz, ale dlaczego tak twierdzę? No. Można się wytłumaczyć, ponieważ on... Powiedziałbym, że mimo wszystko właśnie, że te karty są trochę puste. Tak jak mm -hmm. u Tolkiena nieraz. Ale czym one są wypełnione? One są wypełnione świetnym klimatem. A może? Czy mimo tego, że przegląda się te kilkaset właśnie, jak to zwykle Kinga bywa stron, To mm -hmm. bo jednak cały czas jest właśnie taki fajny klimat napięcia gdzie jest ten opis, nieraz zbytnio malowniczy właśnie z, z, co też było przywarą y, autora Władcy Pierścieni czy Hobbita No tak, tak No i też Czeka. bym powiedział, że właśnie no chociażby Hobbit, tak? No to już nawet czytając tytuł wiemy, że on wróci, nie? No tak Nie wiem, może, może to jest kwestia tego, że ja faktycznie wziąłem złe książki Kinga? Mhm mm a, a pamiętasz może co zacząłeś? Bo tak z ciekawością. E, na pewno dzisiaj. czytałem salem. Mhm. Nie, no Nie. jak można salem lubić? Naprawdę? No. E, czytałem jeszcze e, drugie okresy. To, to się chyba nazywało. E, akurat się zgodzę, że salem jest trochę e, pusty, jeśli chodzi o ten. I jeszcze początek jest taki dziwaczny. Ale hmm. chociażby, chociażby to co wrzucił, czyli poleciłbym Ci cmentarz dla zwierzaków, bo on nie jest aż tak długi jak to, no bo to jest chyba jego najdłuższy. Eee, Bastion. Bastion jest dłuższy. Albo, no i co jeszcze czytałem? Czytałem, yy, no te opowiadania na pewno czytałem Kinga z Zieloną Milą. A, na no. Czekaj, próbuję znaleźć jak się nazywała ta książka, którą czytałem, to był jakiś mroczna, to chyba była mroczna połowa. No ale co, mrzat zielona ci się nie podoba jako ten wersja książkowa? Na przykład mroczna wieża mnie ostatecznie zmęczyła. No tak, bo to powiem tak, im więcej fantazy u, u Kinga, przynajmniej w, moim, w mojej opinii, tym gorzej, nie? Fajne są te takie, gdzie w zasadzie głównie to już ci ludzie są źli, czyli no Myślę, i tutaj nie... trochę tak jest też, w sensie jest też taki trochę horror wynikający z tego, że ktoś jest po prostu świrem. E, a i jeszcze jedna notka, bo... to o, -dream, dream Catcher'a chyba jeszcze czytałem. Y -hmm. e, jedna notka na, na temat fi filmu? To jest uh -huh. pierwsza część. Tak, tak. To warto zaznaczyć, bo e, tak hmm. jakby książka też jest dwuczęściowa, i ten film to jest tylko pierwsza część. Książka, nawet nie wiem, czy jest więcej częściowo bym ci powiedział. Wydaje mi się, że dwu, ale. Ale możliwe, że to po prostu jakiś jego dziwny podział, bo on często. Tak, tak. Mhm. Często coś tak jak chociażby w Zielonej Mili, tak? która. Mhm. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie, ale powstawała jako opowieść gazetowa. O! To nawet nie wiecie. Ale... To były krótkie rozdziały, które były wrzucane po prostu w gazetę, które koniec końców zostały zrobione na całą powieść, nie? Mm -hmm. Dlatego tak często odnosi się nawet do poprzednich rozdziałów tak w kolejnych rozdziałach, żeby przypomnieć czytelnikowi mm -hmm. z, z, jak, jak się zakończyła poprzednia Jak lalka Jak lalka tak. Ciekawostką odnośnie lalki jest to, że w pewnym momencie tam się pojawiały pamiętniki tego starego e, Wiem, wiem, tego typa co pracował w sklepie Tak, tego Nie tego, tego żytka no. I myk był taki, że e, Bolesław Prusz, o, tak, subiekta, myk był taki, że Bolesław Prusz często przepijał wypłatę i zapominał pisać, więc żeby wypełnić luki, po prostu wyrywał randomowe kartki ze swojego dziennika i podrzucał jako właśnie te pamiętniki sub, subiekta, żeby dostać hajs. Trochę <śmiech> jak w <Bahai>, nie? <śmiech> Jeszcze jedno, co, co do samego filmu, to, tak, teraz zacząłem przeglądać sobie obsadę przy okazji, ten... Mm -hmm. I Zgódźcie się ze mną, albo nie, ale osoba, która gra samego właśnie Pennywise'a, czyli mm -hmm. Bill Skarsgard, czy on nie jest przypadkiem, ten, jakimś utajonym dzieckiem z Steve'a Buszczemi tak popatrzcie na niego. Znaczy, to jest syn Sterena Skarsgarda, który, no. znanego szwedzkiego Trochę wygląda, aktora. ale... Trochę wygląda jak Steve Buscemi, to prawda. A czy ogólnie wszystkie dzieci z Skarsgarda tak wyglądają? Jest jeszcze ten, jest jeszcze ten który grał. Może on ma dzieci z Jest jeszcze ten, który grał, czekaj. On grał Flokiego w Wikinga. Co To A. Czekaj, też. To, to jest brat właśnie tego Billa Skarsgarda. Czekaj. Właśnie patrzę na jego dzieci. Aleksander Skarsgård Gustav Skarsgard Skarsgard Gustaw. Gustaw, Gustaw. Grał, Gustaw grał Flokiego, a Aleksander Skarsgård grał tego wampira w, w Blood. Tego a. właściciela tej okay. knajpy. Mhm, aha, aha, aha. Nie pamiętam, jak on się nazywał. No ale powiem tak, ten już bardziej wygląda jak ojciec, nie? <laughs> znaczy Aleksander jest chyba najbardziej podobny do Stelena, a Widocznie Bid i Gustaw mają urodę po mamie. No. Co ci powiem? A ich matka jest siostrą Steve'a. No, no także że. Czy... A, a, aktorska rodzinka. No. Tak. E, a swoją drogą e, są bardzo ciekawie e, zrobione sceny z samym Pennywise'em, czyli z tym klaunem, e, bo są sceny, kiedy on tańczy, bo to jest w ogóle tak minor spoiler, ale nic, nic ważnego, to jest Pennywise Tańczący clown. tak jest pełne, pełna nazwa tej postaci i jest są sceny, kiedy on tańczy ale kamera jest um, skupiona na jego twarzy, więc kiedy on się rusza, to jego twarz zostaje w dokładnie tym samym miejscu na kadrze mhm. a całość dookoła się rusza i on robi takie to nie są fikoły, no ale tak przeskakuje z nogi na nogę. Jest to bardzo fajne ujęcie, i chciałbym mm -hmm. sobie zobaczyć więcej takich trików, bo to bardzo, jest takie bardzo um, niepokojące, można by powiedzieć. Ta twarz, która się nie rusza, i wszystko dookoła skaczące, i jest wykorzystane. Tak, jest wykorzystane w paru miejscach i jest naprawdę robi robotę, więc to jest, to jest taka ciekawa, ciekawa rzecz. Kurczę, zastanawiam się, czy przeczytać czy jednak, a może mnie jednak obejrzał? No ja jak wspominałem, eee. polecam obejrzeć. Ta, Ksi zdałem. Książka nie była zła, ale kurczę no. Pisałem Pennywise pen Dance i znalazło well. mi Pennywise Dance to 30 different songs. Czekaj. Pennywise Dance... -in. A tak, <laughs> Słuchajcie, wyślę wam ten klip, o którym dokładnie ja mówię, tylko znajdę moment. O, dobra. E, bieżący moment. Proszę, tutaj macie tak. ten faktyczny. Dobra, to, to wrzucisz karinkę. No. Także, jak będziecie mieli chwilę, to sobie zobaczcie. Ale tak. Ja ogólnie polecam. Jest ciekawy... Z tą notką, że jest to pierwsza część, więc jeśli chcecie obie, to w tym roku powinna być druga. No ja i pewnie Multikino puści dwie naraz. No, pewnie tak. Damn, nie mnie A teraz? Teraz dobrze. A Wiedziałem, od... że Multikino prawdopodobnie puści dwie naraz. A na koniec jeszcze duży jest metarz zwierząt. Nie, no to, to będzie trwało. Chociaż nie no firmy, Nie no, typowa, no, typowa, typowa noc filmowa. No, Dobra, ja myślę, że już wyczerpałem temat IT, więc chciałbyś powiedzieć o Baskets? No, jeśli już jesteśmy w temacie ciężkich filmów, to to też to, to są ciężkie seriale. Mhm. Jak na przykład Baskets. W ogóle tytuł wam coś mówi? Pewnie tak. Hmm, wydaje mi się, że tak. Basket jest serialem, w którym scenariusz pisze Louis C.K. i Zach. No i tutaj Galifyanakis. E, tak. Oraz jeszcze Jonathan Chrysler, którego twórczości nie znam. No i cóż, obejrzałem pierwszy sezon póki co. Baskets jest serialem, który. O, w sumie bardzo się dopasowało przecież do to, ponieważ też mówi o clownie No tak. E, czyli właśnie tytułowym e, chipie baskecie m, który od dziecka marzy sobie, że chce zostać klaunem tu nie jest spoiler, bo to jest sam początek pierwszych odcinka, że nawet e, dzięki, to jest klaun, Kamana. ale to, nie no to, to, to tego co chcę dopiero powiedzieć, że dzięki matce nawet wyjechał do Francji, żeby się uczyć na klauna ale no przy okazji jest życiowym nieudacznikiem kuchy. to mi przypomina, że Spelcaster jest dzieckiem klauna. Hmm? Kojarzycie Spellcastera, nie? Twórcę komisji. Tak, tak. No. no, jest, jego, no, no. Jego, jego, jego ojciec jest zawodowym klaunem. Tak, tak, tak. Oh, tak, tak o, nawet skorzywa. nie wiedziałem. E, no dobra, i co można powiedzieć o baskecach? No, to jest film, w którym widać właśnie ten klimat Ruisa, nie? Mhm. Czyli właśnie opowieść o smutnym z człowieku, czy nawet ludziach, bo to jednak jest też powiązanie z jego rodziną, z ludźmi, których spotyka. O, a w ogóle Gdzie... gra tutaj Louis Anderson, ten ze świata według Ludwiczka. Dokładnie, Louis Anderson o... gra matkę, powtarzam matkę, czyli babaskęca mhm. i to jest świetna rola. To nie jest przyrysowana rola, jak powiedzmy, nie wiem, jak wrzucali, czy to Johna Travolta jako matkę. Mhm. Mm czy, czy tam to jest poważna rola w komedii, no ale, ale zagrana, powiedziałbym, idealnie, jeśli chodzi o, o, o mężczyznę grającą rolę matki. Oglądać to świetnie. Christine Baskets jest typową taką matką kokoszką, która dba o swoje dzieci, yy, która chce dla nich jak najlepiej, ale przy okazji, no też. Z... Cały świat przekłamuje na temat kim, jak oni naprawdę się zachowują, kim naprawdę są. Mm -hmm. e, no, jest, jest to serial po prostu o życiowej życi przy warach ludzi, nie. Każdy mm -hmm. z nich ma coś ze sobą nie tak. Nie? Główny bohater jest nieudacznikiem, który ciągle żyje marzeniami. Jego brat jest y, kłamliwym karierowiczem. Jego ze braci przybrani bracia czy, w. w Czarnoskórzy, no bliźniacy mm -hmm. Są gwiazdami, którzy też zapominają o swojej przeszłości Jest Marta, która gra w rolę tej też pierwszy odcinek, więc też no spoilers Osa, która spotyka Chipa, jest jego doradcą ubezpieczeniowym tak. Aha. E, Która próbuje jakoś do niego dotrzeć przy okazji jakby ukrywając swoje problemy tym, że może jakby się zajęła nim to, to, to zapomniałaby o swoich problemach nie? No, mm -hmm. jakby się problemy zniknęły także koniec końców jest to no, czarna komedia, ale w taki czarny sposób smutny sposób mm -hmm. znaczy ja nie przepadam za Zakiem, Galifaniakisem więc raczej spasuję mm -hmm. od czasów którym zagrał w tym filmie z Robertem Downey Juniorem po prostu odrzuca mnie ten aktor tak, no tu hmm. yy, za, zanim, zanim odejdą wody. A, okej. Okay. Tak, jak głupowa komedyka, jakoś nawet spo, pozytywnie wspominam tamte filmy. Znaczy, ta postać grana przez Zacha Ganifala, Kisa, czy jak mu tam... Za ga... Tak, tak, tak. Gad yy, Zacznij od A, taki Kis będzie dobrze. Była tak bardzo yy, przerysowana i tak bardzo upierdliwa, że ten serial, znaczy ten film, zamiast mnie rozbawić, po prostu mnie irytował. No to powiem tak, to, to ten serial na pewno jest też komedią irytacji, nie? Gdzie patrzysz i po prostu jako widz, nie? Masz takie co chwila, że ludzie ogarnijcie się, nie? Znaczy, to, to nie jest problem. Bardziej jest taki, wiesz, jak postać jest taka bardzo upierdliwa, natarczywa i, i nie daje ci odetchnąć. I taką postacią był w Katz Vegas, a... Do, taką postać ją do potęgi był właśnie w tym, zanim odejdą wody No to tutaj powiem tak, tu często, bo też yy, Galifia, Galifanakis gra tutaj yy, rodzaj bliźniaków właśnie Chipa i Dale mm -hmm. yy, Gdzie właśnie póki na ekranie jest jeden z nich, mm -hmm. i jest poniekąd narratorem w zasadzie wydarzeń no. To powiedziałbym, że, że, że jest spoko, ale faktycznie właśnie jak jest, bo często są te sceny właśnie kłótni między nimi dwoma, to, to, to chyba wtedy właśnie wchodzi w klimat, o którym mówi M, nie? Mhm. Czyli, czyli Galifian jest przekrzykujący sam siebie, nie? No jasne. Cóż, no obejrzałem, mówię, póki co pierwszy sezon, drugi gdzieś tam mam w, już na dysku nawet gdzieś, aczkolwiek jeszcze do niego nie zaglądałem. E, mhm. Powiem tak, no pierwszy sezon w sumie nie wyjaśnia problemów, które sam sobie zadał W żaden sposób Aczkolwiek Ale... sam w sobie, no ma interesujące elementy, jakieś tam, że tak powiem z, z, po, po mango go zjebowemu Arki mhm. no, widzę, że on Może... ma cztery... tak? widzę, że on ma cztery sezony, to tak trochę cztery dużo i... I, i ciągle trwa, nie, bo w sumie ostatni bo co roku wychodzi, nie tak, czytam na szybko komentarze na filmwebie, ktoś tutaj go porównuje do dnia świra hmm. A, no na pewno świr jakiś jest w sensie, że wielu ludzi traktuje to jako komedię niesłusznie, A... ponieważ to jest dramat, tak. dramat no tak. jednego człowieka, tak, nie, tak bo, w formie, tak cięć, szczerze żeby ktoś to traktował jako taką stricte komedię to no, chyba, że. Bo to jest tak, jeśli ktoś by to traktował ściśle jako komedię i oglądał pod takim kontekstem, to to jest komedia wiecznego cringe'u, nie? Mhm. Mm co, co osobiście bym, bym nie zdzierżył, ale. Jak na... No, ale czy on był cały czas cringe'owy. Znaczy, bym tak, no, był swojski przede wszystkim, nie? To też inaczej się odbiera. No to A prawda. tutaj jednak, no. Powiem tak, no jakbym oglądał to stricte jako komedię, to bym to nie zdierzył, nie? Ale to. Tutaj... I... A tutaj jest cringe światowy, amerykański wręcz. No, no. Czyli taki. Lepszy! Wie, wie, wiecie o co chodzi? Znaczy nie jest lepszy, właśnie. No, cringe, jak jest lepszy, to jest gorszy, nie? <laughs> Przynajmniej tak okay. jest moja opinia. Że im bardziej coś tym tym gorzej, nie? I, mhm. I tu jest faktycznie, jeśli człowiek, ale może to właśnie też o to chodzi, że w tym momencie jak już ma się dość w zasadzie tego co się widzi, to się zaczyna myśleć o tym co się właśnie obejrzało. Nie? Tak jak mhm. te, mówisz z przemyśleniami chociażby z Czarnobyla czy coś, no to to jest serial, który tym, że cały czas jest męczący, to sam się wyłączasz i zaczynasz analizować. Nie? Mhm. Mhm. I w sumie poleciłbym chociaż właśnie spróbować te pierwsze parę odcinków. nie? Mhm. Sam pierwszy odcinek może służyć jako, nawet powiedziałbym, miniatura, nie? Jakaś hmm, taka filmowa. Benchmark. No, żeby zobaczyć. Taki pilot, nie? No jasne. No i chyba, chyba w sumie tyle. Tak trochę za, zasmutałem. Uh, hmm. Okej. Okay. Znaczy... Uh. W sumie brzmi na tyle ciekawie, że może bym faktycznie spróbował ten odcinek, natomiast ja strasznie nie lubię dramatów, w sensie nadal nie przekonałem się do tego, jak się nazywa ten serię o koniu. BoJack Tak, BoJacka nadal nie obejrzałem, ponieważ jest dramatyczny, a ja to To, to jest, to jest właśnie takie BoJackowe. Mm -hmm, mm -hmm. To jest jednak dramat właśnie, no on jest główną postacią i też właśnie jak Bodżek. to jest dramat właśnie osoby, która chce być kimś, kim nie jest, nie? No jasne. I kim ciężko, żeby w ogóle została. I to jest takie właśnie zaprzeczenie tego hollywoodzkiego dąż do marzeń. Mm -hmm. No to już byłoby spoilerek, gdybym mówił tam dalej ten, nie? Ale, a, a, ale tak właśnie, nie, nieraz mu się to wytyka, nie? Żeby, żeby zaczął żyć. No jasne. A, a, troszkę mi się ten pierwszy odcinek kojarzył z, nie wiem czy opowiadałem koniec końców czy nie, na którymś z poprzednich odcinków o, z miniaturą z Bushem Smilesman, nie? E, a to nie był ten? E, boże, ten, boże Willem, de, Willem Dafoe. Oczywiście, a. że Willem Dafoe. E, kojarzycie w takim razie. Tak, tak. Ja Sm Smilesmana kojarzę. No, no to, no to, to, troszkę, to troszkę widziałem to jakiś takich możliwe, że dlatego, że oglądałem w niedługim czasie, nie? Nawiązania. Nie? Mm. Jeśli chodzi o podejście właśnie do wyważenia między komedią a, a dramatem. Hmm. Dobrze, to chyba został nam w takim razie ostatni temat mój, który jest zupełnie niepopkulturalny jest. Taki do przegadania, ponieważ stwierdziłem, że trochę. Nie, yeah, jak najbardziej. No. E, temat brzmi, dobrze jest się nie zgadzać. Nie wiem, czy macie coś takiego, że lubicie się z kimś nie zgodzić, o ile dyskusja jest w miarę cywilizowana? Bo... Ja bardzo często prowadzę, jak prowadzę dyskusję, na przykład z no. moją Lubą, bardzo często staję y, okoniem do jej... Y, mhm. nawet, nawet jak to nie są, są te, z którymi się zgadzam, czasami rzucam je, tylko żeby zobaczyć jej reakcję i, i pociągnąć dyskusję dalej, nie? że wyolbrzymiam, mm -hmm. wyostrzam y, jakieś no poglądy, nawet takie, mm -hmm. które, nawet, które do mnie nie pasują, tylko po to, żeby zobaczyć, jakie będą kontrargumenty na, na taki, a nie inny. Mm -hmm. no właśnie... Nie wiem, czy to jest to, o czym mówisz. Tak, to jest mniej więcej to, o czym mówię, natomiast e, mam wrażenie, że bardzo dużo osób traktuje to, że się nie zgadzasz z tym, co one sądzą, jako taką osobistą obrazę, nie? To jest takie bardzo mam wrażenie charakterystyczne dla internetu aktualnie, że jak po, i po pierwsze, że moja opinia równa się moja osoba, więc jak mówisz, że moja opinia jest zła, to znaczy, że ja jestem zły, a dwa, że dużo, dużo osób bardzo wyraża się absolutami, że to je, nie, że, nie wiem, film X mi się nie podobał, tylko film X to najgorsze gówno na świecie, jakie widziałem. A to już jest kwestia tego, wiesz, w jaki sposób jesteś uczony <głos> mówić o sobie, nie? Nie, no tak, wiadomo. Ale w sensie, wiesz, to... Możesz powiedzieć, stary, jesteś głupi. Mm -hmm. A możesz powiedzieć, stary, uważam, że wczoraj zachowałeś się głupio. No tak, tak. No, ale Uwa uważajcie, to... bo wszedłem w tryb no... Konfucjusza, że kłótnia. <głos> Jest jak ognisko. Fajnie jest przy niej posiedzieć, ale pod warunkiem, że tylko skwierczy i się ładnie pali, a nie jak ktoś dolewa benzyny, jak pojebany. A, no tak, wiadomo. E... <laughs> znaczy tak. to też działa w drugą stronę. Bardzo łatwo jest e, ludzi uspokajać, mówiąc e, tak, stare masz rację. No to jest najgorsze. <laughs> w sensie, wiesz, zauważyłem, prowadząc często no. dyskusję z różnymi ludźmi, że jak już kogoś za bardzo wiesz. Brała kurwica i, i oprócz kurczę, pierwsze, dzisiaj, że brało go po prostu szlak, go trafiał no. na podstawie dyskusji, to wystarczyło powiedzieć: Wiesz, w sumie, jak o tym myślę, to, to jednak się z tobą zgadzam. I w tym momencie mhm. widzisz, że ten człowiek się uspokaja. No, ale może no, też jest ciekawe. Co, co ale jest to, takiego co w ludziach, robimy. że nie umiem zaakceptować, że, że, że można odejść z nie. rozmowy z różnymi Podejściami dalej do tematu. Znaczy, wiesz, przede wszystkim, jeżeli są dwie osoby o skrajnych poglądach, które dyskutują na jakiś temat, to one się nigdy nie dogadają. Jeżeli masz podobne poglądy do swojego dyskutanta, to się mhm. bardziej jest, on, on jest wtedy w stanie cię przekonać do swoich racji, niż ty i, i ty do, do, do jego, do swoich. Do kogoś, kto niż... ma o 180 inny po ten tak. pogląd, Tak. tak. Mhm. Że no, ale ja przykład to... lubię bardzo takie dyskusje Mimo wszystko, nawet jeśli one są takie właśnie, że nikt nie przekona tej drugiej osoby, bo po prostu bardzo trudno jest przekonać kogoś tak o 180 stopni To na przykład słuchając różnych podcastów czy coś, kiedy ktoś się z kimś nie zgadza, to zawsze prowadzi to do jakichś takich ciekawych argumentów O ile oczywiście jest to w miarę Hitler. Nie, cywilizowane No tak, Hitler Ale nie, na przykład jeśli, jeśli ktoś słucha nieczystych zagrywek, to na przykład, kiedy wybierają swoje gry roku, um, są nie, tam poruszane nie, bardzo, nie, bardzo często. Niezatapialnych. E, tak, niezatapialnych, Nieczyste zagrywki już nie ma. Kiedy wybierają e, gry roku, to właśnie często są takie dyskusje, ponieważ są to ludzie o bardzo zróżnicowanych w stosunku do siebie e, poglądach na to, Jakie gry powinny być grą roku i jakie powinny tym sterować zasady itp. itd. I prowadzi to po prostu do takich dyskusji, które, z których można coś wynieść, nawet jeśli nie jest się ich częścią. I do tego ja na przykład lubię um, oglądać recenzje czegoś, w co zagrałem tudzież obejrzałem. Tak, żeby tylko porównać sobie opinie, żeby zobaczyć jakie są, jak myśli ktoś kto uważa, uważa odmiennie ode mnie, tak? Czyli na przykład wytknie mi jakieś błędy, które dla mnie albo mało znaczyły, albo ich po prostu nie zauważyłem, co jest po prostu no, takie rozwijające, kształcące i dopóki dyskusja jest cywilizowana albo właśnie jest taka jednostronna, to znaczy ja słucham kogoś i zupełnie, nie wiem, nagranego czy coś i się z nim tak wewnętrznie nie zgadzam, to to yy, Uważam, że można z tego wyciągnąć naprawdę fajne rzeczy i dobrze jest się nie zgadzać. Znaczy wiesz, że nawet nie musisz słuchać podcastów, wystarczy czasami poczytać to, jak się kłócimy na ibe. Czytać? Chwało A tak, tak. Że wiesz, że czasami, czasami nawet, nawet my we dwójkę jesteśmy w stanie czasami się pokłócić, a przynajmniej podyskutować jakieś pierdole, mimo że wiesz. Czy, czy, czy się z tym no zgadzamy, czy nie, możemy wyjść z zupełnie innych y, argumentów, nie? Mhm, mm mm -hmm. no ja jak wspominałem, no dyskusji Fajnie właśnie, to bardzo jeśli to MC. są argumenty, które są przemyślane. No, tak. Na przykład e, ostatnia dyskusja, w której braliśmy udział, dzisiejsza. E, pilota Pirksa z e, Mhm. A, co do, co do płci. No, no tak, tak, tak. tak. tak. No. No, no, moim zdaniem to była bardzo ciekawa dyskusja tak naprawdę. I właśnie była taka cywilizowana, fajna. Można było się jakby dowiedzieć z różnych stron mocno, jak się, jak to do tego podchodzi. No, a na przykład dzisiaj w mojej pracy musieliśmy jednego ziomka uspokajać, bo dyskutował z innym gościem i go szlakrafił. Aha. Tamten zaczął, wiesz, bo zaczęli, zaczęli dobrze, a potem nagle zaczęły się wycieczki personalne, typu... Yy, jeżeli możesz, chociaż, czy... yy, Wiesz co, jak ja jeszcze byłem w tej rozmowie, to rozmawiali o związkach zawodowych. A. a. Dobra, yy, tak więc warto się yy, nie zgadzać, dobrze tak. się nie zgadzać, czasami warto się zgadzać. I tak. chyba zgodzicie się ze mną, że to już czas, żeby zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Myślę, że to już czas. O odcinek jak najbardziej. Aczkolwiek nie, nie, możemy, możemy jeszcze trochę pogadać później w afterze. Nie, mhm. Dokładnie. Nie, nie muszą wszyscy wszystkiego wiedzieć. Tak więc Jasne. jeszcze raz. Te, te trzy pozostałe odpowiedzi. Mhm. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękujemy, że wytrzymaliście tą godzinkę z siódmym odcinkiem. Trzech muszkieterów? Trzech ja muszkieterów. nie wytrzemy. Tak. I mam nadzieję, że nasza nowa formuła wam przypadła do gustu. Może dzięki temu więcej osób obejrzy nasze filmiki. Ja myślę, że będą bardziej takie składne. Nowa niemiecka formuła. Dobrze, dobrze, że go przerwało. W którym momencie? E, e, dobra, ja usłyszałem nie. formuła. Ja, ja, ja usłyszałem dobra, nie. I w tym momencie dobra, dobra niemiecka formuła, ja usłyszałem. Czy nowa, może. A, dobra, już wiem o co chodzi. Jak włączam nową kartę na Chromie, to mi się wy wyłącza głos. <laughs> hmm. Internet komórkowy taki piękny. Dobra, tak, tak więc jeszcze raz. Y no, dzięki wielkie. I cześć. Tak, cześć i dzięki wszystkim. Wyłącz Kreiga. Wiem.